Dzisiaj chcę Państwu przedstawić dość taki, powiedzmy, no, kontrowersyjny tytuł. Czy rośliny myślą i czują? Oczywiście od razu zaznaczę, że nie myślimy o ludzkim sposobie myślenia tak, i o ludzkim sposobie czucia. Nie, myślimy, nie, mu, nie będę mówił o myśleniu abstrakcyjnym, ale myślenie będę traktował jako procesowanie tej samej informacji tak, przez y, dany organizm w wielu kierunkach. I przewidywanie rozwoju w najbliższej przyszłości, jakie może zajść zmiany w środowisku i do czego ten organizm musi się dostosować. I pokażę na to dowody, że rośliny analizują takie zmiany tak, i analizują je różnicowo, tak, podejmując potem określoną decyzję, w jakim kierunku mają się zaadaptować czy zaaklimatyzować Przedstawię między innymi artykuł o prasie, pójdę, to, to jest właściwie cała historia badań, tutaj będzie, bo to sięgnie 12 lat wstecz, gdzie, gdzie był początek właściwie tego, a nawet do tematu mojego doktoratu, czyli 20 lat wstecz, od czego się zaczęło, żeby przedstawić zrozumienie tej idei i tej myśli. Czyli, żeby to było jasne, myślą w sensie nieabstrakcyjnym, ale w sensie analizy otaczającej sytuacji tak, w środowisku i podjęcia prawidłowej decyzji, która decyduje o przetrwaniu, która decyduje o przetrwaniu gatunku, nie tylko osobniczym, ale i całego gatunku. To jest bardzo ważne. No i czucie, tak samo to już w sensie fizjologicznym, jest to czucie bardzo podobne do naszego odczuwania, czy czujemy ciepło, zimno, tak? czy nacisk, czy fizyczne naprężenie, czy innego rodzaju stresy biotyczne, abiotyczne. Zanim przejdę do, do, do sprawy, chciałbym przypomnieć sprzed roku, sprzed premiera była 2009 rok, chyba w grudniu u nas, tak? wcześniej była w Stanach Zjednoczonych, awatar. James Cameron jest reżyserem, który niesamowicie inspiruje mnie w życiu, tak jak Juliusz Werne, jak Stanisław Lem. On wie intuicyjnie wiele, wiele spraw, których trudno jest potem wytłumaczyć skąd on to wiedział. I chociażby jego ostatni film, który krytycy amerykańscy no bardzo dobrze ocenili, cytując, że is them good, charismatic, tak, jest charyzmatyczny, jest naprawdę dobry. Ale polscy krytycy ocenili go trochę inaczej. Tak jak widzicie Państwo tutaj, ocenili go, James Cameron przesadził, pamiętające i myślące rośliny, tego nie wytrzyma nawet konwencja science fiction. A jak przeczytałem tę krytykę na Avatarze, byłem trzy razy w kinie. Na Obcym, Drugim byłem kilka razy. To jest film, który dosłownie aż mnie do tej pory jeszcze o nim myślę, jak został zrobiony w tamtym czasie. I to James Cameron dwójkę robił, tak? Nawet konwencja science fiction. Proszę Państwa, w tym czasie myśmy już mieli przyjęty ten artykuł, który mówił właśnie o dowodach na spektralnie specyficzne, fotoelektrochemiczne, fizjologiczne sygnały i pamięć nadmiaru światła, tak? Epizodów nadmiaru światła Użytkownika. Rabidopsis to jest kuzyn rzepaku, kapusty, rzodkiewnik pospolity po polsku, nazywany modelowa roślina dla biologów molekularnych i genetyków roślin. Pierwszy genom roślinny sekwencjonowany na początku, zaraz po ludzkim. I tutaj przedstawiliśmy te dowody i wiedzieliśmy o tym, że roślina posiada stopień komunikacji taki, o jakim nam się nie śniło. To, że rośliny mają zdolność przekazywania sygnałów elektrochemicznych na odległość było znana od 100 lat. ilnowi, nic nowego. To już odkrył rosyjski uczony w Petersburgu na początku XX wieku. Udowodnił Darwin, to badał, przepraszam, jeszcze przed nim. Wiedział o tym, że rośliny mają zdolność przekazywania sygnałów elektrycznych, tak? Ale nikt wcześniej nie zbadał, że rośliny przekazują informacje o natężeniu światła i o jego składzie spektralnym też tymi sygnałami. I to jest nowość. Proszę Państwa, dlaczego to jest nowość? Zdajcie sobie sprawę, nawet jeżeli nie jesteście zupełnie, możecie być humanistami. Wiecie, że jest proces podstawowy jak fotosynteza, otrzymujący życie na tej planecie. Bez fotosyntezy nie byłoby nas. Nie byłoby życia tlenowego. To fotosynteza wygenerowała tlen, którym my oddychamy w atmosferze. Czyli fotosynteza musiała być pierwsza. Tu nie ma pytania, co było pierwsze, jajko czy kura. Tu wiadomo, fotosynteza musiała być pierwsza, potem my. Tak? Królestwa roślin i zwierząt rozseparowały się miliard dwieście milionów lat temu. czyli stosunkowo niedawno. Ziemia istnieje 4,5 miliarda lat. Tak? Życie na tej planecie najstarsze dowody naukowe wskazują, że istnieje około 3,5 miliarda lat, tak? I to też jako organizmy właśnie te fotosyntetyzujące. Czyli wiedząc o tym, że yy, fotosynteza jest tym pierwotnym mechanizmem, ale nie zdajemy sobie sprawy, fotosynteza, czyli jest oparta na absorpcji fotonów, tak? które są, ich energia jest wykorzystywana do generacji najpierw prądu elektrycznego urośli, Bateria. Chloroplasty funkcjonują jak baterie, a potem dopiero potencjału elektrochemicznego tak? i syntezy ATP, czyli podstawowej jednostki energetycznej dla wszystkich organizmów żywych. Tak? I co to oznacza fotosynteza? Ten foton musi zostać zaabsorbowany przez co? Przez elektron, tak? Jak foton uderzy w ten elektron, ten elektron przekształci się, musi przejść w określonym, zgodnie z prawami fizyki kwantowej, na stan wzbudzony, tak? I potem musi oddać tą energię. I to jest mechanizm czysto kwantowy, Czyli rośliny same w sobie już mają zdolność przekształcenia, tak? I wykorzystania mechanizmów kwantowych tak, do procesów życiowych. Czy u nas istnieje taki mechanizm, który przekształca informację kwantową na informację elektrochemiczną? Czy istnieje u nas, w Królestwie Zwierząt, taki mechanizm? Jak myślicie Państwo? Powinien istnieć. Czy istnieje? A zamknijcie oczy. Dokładnie. Widzicie mnie? Otwórzcie, widzicie obraz. Dokładnie ta sama zasada. Fotosynteza i mechanizm widzenia u ssaków mają ewolucyjne to samo pochodzenie. Po czym to widać? Co zabezpiecza nasze widzenie? Witamina A, czyli karetonoidy, które zabezpieczają mechanizm fotosyntetyczny. Prowitamina, witaminy A. Co dalej? Zeaksantyna. Będę o niej mówić przy mechanizmie niefotochemicznego wygaszania. Tak? Zeaksantyna u roślin jest prekursorem podstawowego hormonu kwasu apsysynowego. Bez tego roślina by się nie zaklimatyzowała do wysokiego światła, do wysokiego natężenia światła i nie zaklimatyzowałaby się do niskiej temperatury bez tego hormonu. I jeszcze stresu suszy by nie zniosła. Tak? Zeaksantyna, a zeaksantyna ochrania naszą plamkę żółtą. Luteina, następny, On to jest wspólne pochodzenie, czyli pochodzi od fotosyntezy ten mechanizm. Nasze widzenie jest tym bardzo podobnym mechanizmem ewolucyjnie zakonserwowanym. Ta publikacja wzbudziła bardzo duże zainteresowanie w ubiegłym roku, bo była właściwie takim ukoronowaniem dziesięcioletniej pracy, która doprowadziła do odkrycia zupełnie nowego systemu, że właściwie rośliny funkcjonują, mają ten sam system przekazu, jak my mamy pomiędzy naszym organiem okiem, i tak, mózgiem i generacją obrazu. To jest bardzo podobny system. I tutaj kilku naukowców się wypowiedziało, tak? czy Christine Foyer, tak, że to odkrycie zabrało, uczyniło znaczący krok naprzód w zrozumieniu i w naszym myśleniu, jak rośliny reagują. Inny profesor, profesor John Lucas, który jest profesorem biologii roślin w Uniwersytecie Kalifornia w Davis, to jest uniwersytet na 42 roku, w miejscu listy szanghajskiej tak? wyraźnie stwierdził i to tak samo, nie ma neuronów u roślin. To nie, że to jest tak jak u nas, nie ma neuronów, są inne komórki analogowe, tak, systemy, ale jest stopień komunikacji i system komunikacji, sieć komunikacji, której my nie rozumiemy, tak, i że to odkrycie, które myśmy zrobili, ma bardzo ważne konsekwencje na zrozumienia tego systemu. Tutaj Państwu pokażę, często my sobie zdajemy sprawę, że rośliny są bardzo powolne, nie ruszają się, ale to nie jest prawda. Rośliny mają zdolność, tak, chociażby polowania. Proszę zobaczyć, jak szybka będzie reakcja rosiczki, tak, kiedy złapie biedronkę. Ta reakcja trwa milisekundy. One nie mają mięśni. Muszą inaczej regulować zamknięcie. Tak? Tego. Dotknięcie wosika, ach, zjedzona. Będzie strawiona źródła azotu dla rośliny. Tak? Prosta sprawa. Także, żebyśmy wiedzieli, rośliny też potrafią polować. One żyją z fotosyntezy i mają jeszcze dodatkowe źródła azotu. A tutaj no, chociażby mimozę, postaram sobie przypomnieć, też proszę zobaczyć, jak to jest szybka reakcja. U mimozy by się wydawało, po co ten mechanizm, tak? w jaki sposób, no nie mają mięśni, czyli czym zmieniają. Zmieniają różnicowo turgor w komórkach, napięcie komórek, tak? napięcie osmotyczne. I to są ich mięśnie, czyli hydraulicznie poruszają i muszą zadecydować, które komórki mają większe, które mniejsze. To nie jest taki prosty mechanizm, jakby się nam wydawało. One różnicowo muszą decydować, które komórki mają zmniejszyć, a które mają zwiększyć turgor żeby tak błyskawicznie zamknąć. I to musi być proces sekwencyjny, kierowany jakimś algorytmem. Tak? Widzimy, jak, jak to działa. To jest szybka reakcja. Czyli mamy nauczanie z królestwa roślin. Zanim ja o tym powiem, jak ze światłem doszło, że one też w ten sposób są w stanie odczuwać światło różnicowe, to musimy się cofnąć do odkrycia mechanizmu systemowej nabytej aklimatyzacji. To zdjęcie przedstawia rozetkę arabidopsis 6 tygodniowo. Widzimy zarys liści. Te pseudokolory i wartość tych kolorów przedstawia, odzwierciedla poziom indukcji genu askorbinianowej peroksydazy drugiej. To jest to białko, askorbinianowa peroksydaza, katalizuje reakcję witaminy C z natlenkiem wodoru. Usuwa natlenek wodoru, czyli powoduje to, że... Yy, kontroluje poziom natlenku wodoru. Natlenek wodoru jest i korzystny, i niekorzystny. Tak? Bez natlenku wodoru i bez reaktywnych form tlenu nie możemy żyć. I co to przedstawia to zdjęcie? Jeżeli naświetlimy tylko tą część rozetki, a ta druga jest w cieniu, tak? to po 30 minutach ten gen nie indukuje się tylko w tej części naświetlonej, gdzie przedtem sądzono, że tylko to musi być w części i tam, gdzie pada intensywne światło, no bo on broni przed intensywnym światłem, ale po jakie licho on się indukuje w części, która jest nadal w cieniu. Proste. Przewiduje, że taka zmiana nadejdzie i się aklimatyzuje. Czyli jest komunikacja. Ten liść wysyła informację, czy ta grupa liści do tej grupy liści. i Mówi, przygotujcie się na stres i jednocześnie indukuje. W 1999 roku, kiedy po raz pierwszy prezentowałem to zdjęcie, profesor, no, który no, był starszy, prowadził mnie jako doktoranta, czy znał mnie jako doktoranta, mówi Stanisław ze Szwecji, bo to było w Umea. jeszcze. Mówi, no Stanisław, co z tego, że jeden gen jest indukowany? Tylko nie zrozumiał historii. To nie to, że jeden gen jest indukowany, tylko to cały system, bo jeżeli będziemy kontynuować ten stres świetny, te liście włączą mechanizm śmierci komórki i uschną. Bo usychanie to nie jest, to jest fizjologiczny proces sterowany genetycznie. To jest odpowiedź. Włącza, decyduje, umieramy. Tak jak zawał serca, jak udar mózgu. Dokładnie na tych samych zasadach oparty. Ale ta część, już po 20 minutach, potem można sobie na nią świecić, ile się chce, ale już nie umrze. Czyli to jest mechanizm aklimatyzacji, systemic acquired acclimation po angielsku. I Później, 8 lat później, myśmy odkryli, był znany inny mechanizm, który jest też mechanizmem pochodzenia zwierzęcego, systemowa nabyta odporność, czyli odporność wrodzona. Podstawy tej odporności u roślin i zwierząt są takie same, bo polegają na regulacji śmierci komórki, dawniej nazywanej programowaną śmiercią komórki. Tak? Innej nie ma, dlatego się już nie używa programowana śmierć komórki, bo innej nie ma. To, że my się starzejemy, to też jest genetycznie zaprogramowany proces. To jest powolne umieranie. I to jest powolna egzekucja. Ten mechanizm można zablokować molekularnie i fizjologicznie. Gdzie on się blokuje? Na przykład w procesach nowotworzenia. Dlatego tak agresywne są nowotwory, zwłaszcza złośliwe. Bo nie mają mechanizmu śmierci komórki. Wyłączają ten mechanizm i są odporne na indukcję. I teraz do czego doszło? Żeśmy stwierdzili, że światło jest w stanie zaindukować geny odporności wrodzonej, czyli w tym przypadku PR1. To było opublikowane w 2008 roku. Czyli jak rośliny jaką cechę posiadają? Potrafią się immunizować fotonami. Dajcie sobie Państwo sprawę, że normalnie immunizacja następuje w styczności z patogenem czyli czy z bakterią, czy z wirusem. Musimy mieć tą styczność. Jeżeli wirus jest zjadliwy, czyli albo wirulentny, inaczej, no to się nie zaimmunizujemy. Musimy przejść tą grypę, musimy przejść ten katar, czy musimy przejść anginę, czy zapalenie płuc. Tak? I tylko antybiotyki nam pomogą. Ale jeżeli mamy odporność, tak, tak jak na przykład możemy na gruźlicę czy na inne zaindukować tą odporność, to ją zaindukujemy. Tak? I to jest dokładnie to samo u roślin, tylko że rośliny to robią, światłem, nie potrzebują bakterii do tego, wystarczy fotony, czyli posiadają zupełnie odmienny mechanizm, bo mają chloroplasty. Uczeni, którzy odkryli SAR i SAR jest jedną z najbardziej cytowanych y, zakresów badań, bo to jest tak y, interesujący temat, czyli systemowa nabyta odpolność, Systemic Equalist Resistance, to Mechanizm świetlny jest nadrzędny, bo indykuje taką odporność. Idziemy dalej. Żeby to zrozumieć, musimy przejść, w jaki sposób funkcjonuje proces fotosyntezy. Jesteśmy uczeni z książek i z wykładów, że fotosynteza ma wydajność dwudziestokilkuprocentową. To znaczy energia pochłonięta i dwadzieścia kilka procent jest przetwarzane na energię chemiczną. Wykreślę to sobie, to są bzdury w książce. Wszystkie książki jak tak równo. Dlaczego? Bo ci uczeni, co piszą te książki, to nie są tacy wyżsi i zapominają o jednym, że wydajność aparatu fotosyntetycznego jest stuprocentowa. I energia pochłonięta jest w ogóle systemem koherentnym, tak jak w promieniu laserowym. Energia pochłonięta zaabsorbowana przez fotosystem i centrum reakcyjne, część tej energii jest przeznaczona na fotochemię, czyli regulację wzrostu i rozwoju i, i plonowania i od tego, ale kolejna część jest przeznaczona na ciepło i kolejna na fluorescencję. To plus to plus to równa się jeden, czyli pochłoniętej tej energii. Jest to proces regulowany określonymi białkami. Tym białkiem jest białko PSBS, które reguluje ten balans. Na końcu Państwo proszę o jedno pytanie. Powiedzcie mi, co to ma wspólnego z obecnym kryzysem ekonomicznym. I ja Wam wytłumaczę, jak rośliny rozwiązują swoje kryzysy, a jak my rozwiązujemy swoje kryzysy. Właśnie regulacją tej przepływu tej energii. Ile energii światła będzie zużyte na wzrost, ile energii będzie odbite z powrotem, a ile na ciepło. I decydują o tym. I tylko część tej energii jest używana właśnie na asymilację, czyli na fotochemię. Pozostała część jest tak zwana energia w nadmiarze. Ona była przez naukowców obserwowana jako energia w nadmiarze. Tak, excess excitation energy i była jako no, niekorzystna, jako szkodliwa i dlatego musiała być rozpraszana przez wiele mechanizmów, takich jak cykl woda-woda, niefotochemiczne wygaszanie po angielsku niefotochemicznych błędziki, to jest kwantowy mechanizm, który właśnie decyduje o tej zamianie na ciepło, tak, tutaj i mamy fotorespirację. I to co ostatnio myśmy odkryli, że część tej energii jest używana na pamięć, na zapamiętanie stresu. Aha. Coś takiego może się pojawić. Ja się muszę na to przygotować i odpowiednio zareagować. I pamięta to wiele, wiele dni. I się przygotowuje, zmienia kompletnie swoją fizjologię, pomimo że to był tylko jeden incydent. Bo nie jest głupia. Nie jest głupia. I wie, że nie można ciągle zaciągać długów. Dokładnie. Czyli widzimy, jak ten, żeby zrozumieć w ogóle podstawy, mechanizmy podstawy życia, musimy przyjrzeć się prostej reakcji, powstania wody. Ale ona nie jest taka prosta. Dlaczego? Bo regulują nam prawa kwantowe. I obojętnie, czy to jest zwierzę, czy roślina, czy nawet wszystkie organizmy tlenowe podlegają temu prawu. Do cząsteczki tlenu, żeby ją zredukować do wody, tak jak to robimy w procesie oddychania, bo wdychamy tlen, a wydychamy co? Dwutlenek węgla i wodę, a rośliny na odwrót. Biorą wodę, rozbijają do tlenu, elektronu i protonu, tak? I pochłaniają, asymilują dwutlenek węgla, czyli wydychają dwutlenek węgla. Czyli to jest podstawowa reakcja potrzebująca życie na tej planecie. Ale proszę Państwa, żeby wytworzyć, czy w procesie oddychania, czy w fotosyntezie rozbić, musimy przestrzegać tych praw kwartowych. I cząsteczka tlenu składająca się z dwóch atomów tlenu musi przyjąć cztery elektrony. I nie może ich przyjąć dwa i dwa. Dlatego, że o tym mówi zakaz Pauliego, podstawowe prawo fizyki kwantowej, że elektron, który już jest na orbitalu, musi zmienić spin, czyli swój kierunek odwrotu, żeby drugi utworzył z nim parę, spin-antyspin, czyli jeden w lewo, drugi w prawo się kręci, jak małżeństwo. Tak? I Przyjmuje jeden po drugim, czyli przyjmie pierwszy erektor, utworzy anionorodnik ponadtlenkowy. Ten anionorodnik ponadtlenkowy bardzo często się wytwarza i H2O2. U nas w głowie, kiedy intensywnie pracujemy twórczo, tak, kiedy boli nasz głowa, jesteśmy zmęczeni, zestresowani. Właśnie on jest tym powodem, ale z drugiej strony on napędza chociażby spalanie cukrów. My myślimy, że poziom glukozy sygnalizuje Ilość insuliny we krwi, nie proszę Państwa, to ilość H2O2 we krwi sygnalizuje, ile mamy mieć insuliny. Ona jest proporcjonalna do poziomu glukozy, a to jest ten czynnik, który sygnalizuje. I u roślin tak samo nie rozdzieli się sygna, syg, ścieżki sygnalnej cukrów od H2O2. To nasza publikacja w 2006 roku już udowodniła. I to było znane. I dodanie trzeciego elektronu jest bardzo niebezpieczne, bo może wytworzyć rodnik hydroksylowy. Wszystkie systemy biologiczne są nastawione na to, żeby tego rodnika nie wytwarzać. Bo ten to jest jak ładunek termonuklealny. Jeden rodnik się wytworzy i rozwali całą komórkę, cały system membran w komórce, wszystko się zleje i komórka wysiądzie fizjologicznie. Bo uruchomi reakcję łańcuchową. To jest ładunek konwencjonalny, to jest ładunek termonuklearny. Co zabezpiecza? Właśnie witamina A. Witamina E, czyli witamina młodości. Witamina D, tak? Te witaminy zabezpieczają przed wytworzeniem tego rodnika hydroksylowego. Wszystkie systemy biologiczne, zwierzęce roślinne i bakteryjne, zlenowe, tą samą cię kierują. I teraz, jeszcze zanim wytworzy się ten rodnik, musi się wytworzyć tak zwany tlen singletowy. Co to jest tlen singletowy? Musi nastąpić ta inwersja spinu zanim wejdzie elektron obcy z zewnątrz. Czyli bez przyjęcia elektronów mamy dwa równoległe elektrony na antibonding orbitals i jeden musi zmienić spin albo w ten sposób, albo w ten. Tak? Żeby kolejny elektron mógł wskoczyć i po kolei wytworzyć cząsteczkę wody. Żeby tlen mógł być zredukowany. I proszę zobaczyć. Tutaj mamy tą znowu APX2 indukcję, mamy naświetlenie na ten, a to jest w ciemności ta część, indukuje. I co żeśmy zaobserwowali w 2003 roku, ale żeśmy tego nie przeanalizowali, że tu jest tak zwany fluorescencyjny barwnik DNP, to jest pułapka spinowa i ona traci fluorescencję, kiedy złapie tlen singletowy, czyli znika fluorescencja. Kolory odzwierciedlają poziom ten fluorescencji, czy jest wyższa, czy jest niższa. Tak? I teraz proszę zobaczyć, w miarę naświetlania ta fluorescencja znika, tak? między tak zwanymi nerwami liścia, czyli wytwarza się coraz więcej tego tlenu singletowego, tylko z odwróconym spinem elektronów, bo to jest proces permanentny, fizjologiczny. Ale proszę zobaczyć, co się dzieje w części systemowej. On się wytwarza systemowo, czyli idzie sygnał fizjologiczny, który powoduje, że część naświetlana doprowadza do wytwarzania tlenu singletowego, i to musi być, jaki jest czas życia plenu singletowego? jak myślicie? W sekundach, w mikrosekundach, mikro, razy dwa pomnożcie. To tak dojdziemy, 10 do minus 14, 10 do minus 12, tak fizycy mówią. Tak? Sekundy. Czyli to jest proces aktywny. Cały czas musi działać, cały czas musi iść sygnał, żeby wytworzył. Żebyśmy my to mogli zaobserwować. Bo pułapka spinowa złapie to i uwięzi w czasie. Tak? Uwięzi w czasie, na dłuższy czas, gdzie my możemy detekcji dokonać. Czyli wytwarza się, czyli co się dzieje? Zobaczcie Państwo tak. Informacja kwantowa jest zamieniona na informację fizjologiczną, gdzie jest system, i z powrotem jest zamieniona na informację kwantową. Co to Wam przypomina? Mi to przypomina komputer kwantowy. Dokładnie. On decyduje o kierunku spinów elektronów, o zapisie. Od tego się zaczyna. Ten tlen singletowy musi się wytworzyć, żeby mogła cała ta reakcja zajść. Te dolne reakcje i te inne reaktywne formy tlenu mogły się wytworzyć. Niefotochemiczny kłęcik. Nie będę tłumaczył, wiem, że to jest dość trudne, musicie mi uwierzyć na słowo, jak to się mówi. Będę mówił ex-katedra, tak ten mechanizm działa. Tak? Co to jest? To jest kwantowy mechanizm, który właśnie opiera się na karetonoidach, Czyli prowitaminie A, na luteinie tak, i decyduje o tym, ile tej energii zostanie zużyte na fotochemię, ile energii pójdzie na ciepło i teraz już wiemy, ile energii zostanie wypromieniowane z powrotem w postaci fluorescencji. Im większy stopień będzie ciepła i fluorescencji, tym mniejszy będzie wzrost. Ale myśmy odkryli, że to reguluje. Im więcej ciepła, im więcej fluorescencji, tym. Bardziej twarda jest i kul, cool, niewrażliwa na stresy, odporna, wolniej rośnie, jest mniejsza, ale naprawdę jest w stanie wytrzymać bardzo wiele i w skrajnych stresów, bez aklimatyzacji, jeżeli ten proces zacznie właśnie działać. To jest bardzo ważny proces, czyli to jedno białko. Mechanizm NPQ jest regulowany przez białko, które się nazywa PSBS. To jest białko, które występuje tu w okolicy centrum reakcyjnego, w tej okolicy i ono decyduje o tym stopniu, ile energii pójdzie tutaj na rozszczepienie ładunku elektrycznego, czyli wytworzenie bateryjki, bo to się opiera tu, ten chinon A zostanie ładunek minus 2, a te dwie cząsteczki chlorofilu będą miały plus 2 i utwarzą różnicę ilu? 0,8 V. I to napędza całe życie na tej planecie 0,8 V. Z drugim fotosystemem plus kolejne. 0,6 V. Mamy 1,5 V bateryjkę, która napędza całe życie. A ta 1,5 V bateryjka działa na zasadzie absorpcji energii fotonów. Czyli tak jak widzicie jest ten mechanizm niefotochemicznego wykaszania, non-fotochemical quenching. Jeżeli użyjemy taki inhibitor, herbicyd, ten mechanizm został właśnie odkryty dzięki temu herbicydowi, on się wiąże tutaj w to miejsce i wtedy chinon B nie może... Otrzymać elektrony od chinonu ba, Blokuje. I wtedy wszystko spada. I wtedy, wtedy jest tylko produkowana ciepło i fluorescencja. Jeżeli zablokujemy tym. I to 40-mikromolowy wystarczy na liście, potraktować pach, a na izolowane chloroplasty 3 mikromolowe stężenie. Tego wystarczy. Idziemy dalej. I teraz, co myśmy odkryli w tym 2010 roku? Myśmy odkryli tak, jeżeli zaświecimy na dolną część rozetki. Tu mamy, te zdjęcia przedstawiają mechanizm indukcji askorbinianowej peroksydazy, czyli poziomu H2O2. Im bardziej indukowana, tym więcej H2O2, im mniej indukowana, tym mniej H2O2. I teraz tak, tu świecimy, a tu mamy łodygi kwiatowe. One mają około 30 cm. Taka tam łodyga kwiatowa. I podzieliliśmy je na sektory i zmierzyliśmy bez stresu, czyli to jest kontrola. I zobaczcie Państwo, jest czarny kwadracik jest poziom H2O2, a niefotochemiczne wygaszanie ma tam wartość troszeczkę powyżej jednego, około jednego tak? jedności, bo z tej strony jest skala. Tak? I zobaczcie, cały czas H2O2 jest niżej niż ten, a dla, kiedy zaświecimy na tą dolną, nagle się zaczyna na przemian. Jedno w górę, drugie w dół. Kiedy H2O2 jest w górze, ten PQ jest w dole i na odwrót. Jakim sygnałem, jakim algorytmem? Czyli, proszę Państwa, idzie tak. Jeśli zmiany reaktywnych form plenu są w sinusie, to zmiany NPQ są w jeden minus sinus. Prosta matematyczna formuła. I tak funkcjonują w tym algorytmie. I teraz zobaczcie Państwo, co się dzieje. To jest obraz niefotochemicznego wygaszania. I to jest rozetka, która rośnie sobie cały czas. W optymalnych warunkach świetnych, stałe naświetlenie, tak jak ja teraz tutaj mam. tak ma te O 8 godzinie się włączy światło, o 17 się wyłączy, i tak jest przez całe jej życie. Ale zwróćcie uwagę, ten obraz niefotochemicznego wygaszania, który dopiero można było dzięki instrumentom robić od 2000 roku tak, i to z dużą rozdzielczością od 2004 roku przedstawia niejednolity obraz niefotochemicznego, czyli, zwróćcie uwagę Państwo, są fale, tak? Jest obszar, który ma wartość około 1, jest obszar, który ma wartość 1,2, jest obszar żółtawy, który ma wartość 1,4-1,5 tego niefotochemicznego kończego. Jak to jest, że ten sam liść i liść obok ma zupełnie inne wartości? Zwróćcie uwagę, niestresowe warunki, stałe natężenie światła, to jest mechanizm, który działa na światło. Przede wszystkim. I różne liście mają różną opinię o tym, co należy robić w tych pokojowych warunkach, niezmiennych, stałych, bo ona nie wyelowała, żeby być y, niezmienną w stałych warunkach, tylko ona welowała ta roślina, mechanizmy, żeby być stałą w bardzo zmiennych warunkach. Na odwrót. I widzicie Państwo, te liście mają, i zobaczcie, to jest ta sama rozetka godzinę później, gdzie tylko trzy liście zostały naświetlone bardzo silnym światłem, a te cały czas były w cieniu. I zobaczcie, jak zmieniły opinie, ujednoliciły. Systemowo. I teraz, co powoduje, jaki sygnał? Tutaj możecie Państwo zobaczyć na wideo, jak wygląda takie, taki mechanizm. Ale teraz przeanalizujmy ten obraz. Co on nam przedstawi? Zobaczcie, tu jest część naświetlana, tu jest część odpowiadająca w cieniu. Zobaczcie, jak ona zmienia wartości NPQ. Tak? Pójdziemy jeszcze raz. Widzicie? I teraz tak. Co my wiemy jako naukowcy o mechanizmie NPQ? Co jest warunkiem w ogóle do zmiany? Mechanizm NPQ jest regulowany poprzez zakwaszenie lumenu chloroplastów. Lumen chloroplastów to jest ta część wewnętrzna-wewnętrzna, środek-środek chloroplastu. I ona tam tworzy kwaśne środowisko, czyli bardzo niskie pH, tak? a stroma chloroplastów, czyli ta część w środku, ale pomiędzy środkiem, środkiem, a zewnętrzną błoną, ona tworzy pH zasadowe. I tam różnica może być nawet tysiąckrotna, żeby ten elektron schodził, bo tworzy gradient pH, czyli na dole jest duży ładunek plusów, a tam jest tych mniej tych plusów. I wtedy elektron cały czas schodzi w stronę lumenu, jest ściągany. Tak? Chciałem to rysować, ale ze względu na czas nie będę. I teraz, proszę Państwa, żeby zmienić te wartości NPQ, musi się zmienić wartość pH lumenu. Czyli to jest warunek sine qua non. Czyli musi się lumen zakwasić, żeby NPQ poszło w górę. Teraz zobaczcie Państwo, jak ten lumen się zakwasza. My mamy tysiące komórek, w każdej komórce mamy kilkadziesiąt chloroplastów, a w każdym kloroplaście... Mamy kilkadziesiąt tysięcy centrów PS2 i one wszystkie są skoordynowane do tego, że w tym rejonie tworzą równe, w tym pikselu muszą utworzyć równą wartość pH. Jak one to robią? I teraz ruszymy, to jest w czasie rzeczywistym, przyspieszonym, przepraszam, widzicie Państwo jak zmieniają to sekwencyjnie? Proszę spojrzeć na poprzedni obraz. Dokładnie to samo, czyli sfotografowane w, w ramce czasu. tak? Czyli muszą wyliczyć, które chloroplasty, które centra będą miały jakie pH, jaką zmianę pH systemowo, żeby zmienić wartość NPQ i żeby zacząć syntetyzować na przykład zeaksantynę, która jest prekursorem hormonu aklimatyzacji do stresu suszy, chłodu tak i niedoboru wody i nadmiaru światła. O to chodzi. I teraz idąc dalej. Światło indukuje systemowe sygnały elektrochemiczne. Ciągle mam 15 minut jeszcze. Także jesteśmy w czasie. I teraz proszę zobaczyć, co myśmy odkryli, że ta koordynacja tych sygnałów, dokładnie wyliczenia, ona jest regulowana poprzez sygnał elektrochemiczny, tak jak w naszym układzie nerwowym, tak jak w naszym mechanizmie widzenia. To, że my widzimy ten stały obraz, widzę kolory poszczególnych koszulek, twarze. Tak? Mam okulary, to widzę jeszcze ostro. Bez okularów już trochę mniej. Tak? To jest też skutek starzenia. Czyli już wypalania mechanizmów pewnych. Tak? I teraz proszę zobaczyć. Tu mamy światło białe, no akurat czarna linia przedstawia. Tu jest okres 20 minut włączenia światła białego i tu jest znowu ciemność wyłączenia 20 minut. I... Tak samo światła niebieskiego i czerwonego, o tej samej energii. Czyli różnych intensywnościach odpowiednio dobranych z faktorem 1,44, no bo foton niebieski jest bardziej energetyczny niż foton czerwony. Właśnie 450 do 650 nanometrów. I to jest liści naświetlane. Czyli wiecie, które państwo, tak? Tak jak tutaj było. To są liście naświetlane, czyli lokalne, a to są liście systemowe. Czyli elektroda jest wbita tutaj, w tym miejscu, jest wbita w tym miejscu. I tutaj przedstawiamy te wartości dla tych dwóch elektrod, czyli elektroda lokalna, naświetlana, systemowa. Zobaczcie Państwo, co się stało. Tu włączamy światełko i mamy depolaryzację, repolaryzację, przepraszam, Hiperpolaryzację, depolaryzację, repolaryzację, tak? I idzie fala. Ta fala idzie tutaj, dosłownie startuje w kilka sekund. Tak na roślinę to jest duża. Czasami może być milisekund, jak u rosiczki, czy u ten. Różni. Ta roślina nie potrzebuje uczekać, nie potrzebuje mocnych. Fizjologię reguluje. Nie mięśnie, nie ruch. I teraz mamy światło niebieskie, światło czerwone. I proszę zobaczyć, co się dzieje w liściu systemowym, jest dokładnie na odwrót. Kiedy tu idzie w dół, tu idzie w górę i odwrotnie, tak? Przy świetle niebieskim mamy zróżnicowanie światła czerwonego, 640-650 nanometrów i 450 nanometrów. Różne wartości, różny czas, amplituda tych zmian, a to jest informacja, tak? Bo sygnał elektrochemiczny, no i w amplitudzie, tak zresztą, i, i, i w częstotliwości. Będzie niósł tą informację. I zobaczcie Państwo, co się dzieje nagle, gdy się wyłącza światło. Błyskawiczna reakcja, dokładnie na odwrót, jak przy włączeniu dla światła i dla światła czerwonego. A tutaj sobie dokładnie rozróżniły, które światło jest systemowe, czyli wiedzą, co się dzieje w liściu. Wyobraźcie sobie koronę drzewa teraz. Nie małą rozetkę, tylko koronę drzewa. Ta korona drzewa, mamy drzewo, piękną lipę. Dużą, tak? Siądź, gościu, pod moim liściem i odpocznij, żeby daje cień. Tylko 10-15% tych liści, tej korony, nawet mniej, kilka procent jest wystawione na bezpośrednie promieniowanie słoneczne. Reszta liści jest w cieniu, bo albo Słońce jest z drugiej strony, albo wewnątrz są liście, tak? Ale one dokładnie wiedzą, <grytanie> jakie jest natężenie światła na zewnątrz. Użyją tą informację, te liście, które są na zewnątrz, wygenerują tyle tej energii w nadmiarze, żeby zaimmunizować tą resztę tych liści, którzy, które są w cieniu i nie mają dostępu do światła. Zobaczcie, kolejna ekonomia. Tak? Czyli jest cały network kontrolujący nie ile liść, ile fragment liścia zaabsorbuje, tylko ile cały organizm zaabsorbuje energii i co z nią zrobić, jak ją spożytkować. To jest liczone algorytmem dzięki takiemu systemowi. Pójdźmy dalej. Tutaj macie schemat właśnie, jak to wygląda, przekaz takiego sygnału. Czyli mamy komórki mezofilu, mamy miękkie szpalisadowe, to są takie komórki pionowe, gąbczaste, jak gąbka wygląda. I to one fotosyntetyzują. I mamy wiązki przewodzące. Te wiązki my popularnie nazywamy nerwami liści. Tak? Ale one się składają z komórek żywych i martwych, czyli z części drewniałej i z floemu. Tak? które w różnych kierunkach przewodzą różne suntacje. I są otoczone tak zwaną komórkami pochwy otaczającej wioski. I do te komórki przewodzą te sygnały elektrochemiczne. I proszę zobaczyć, że chloroplasty w tych komórkach, one są połączone z tromulami, membranami. Czyli mają kontur... I ta membrana wiąże jeden chloroplast z drugim, z jądrem, w ogóle czy z błoną cytoplazmatyczną. Rośliny mają tą zdolność, że mają ciągłość retikulum endoplazmatycznego, cytozolu, we wszystkich żywych komórkach. Wszystkie żywe komórki mają ciągłość tego systemu. W ścianach komórkowych, w tej drewnie, jak się przyjrzymy, to wygląda jak sitko. I tam są dziurki. Przez te dziurki przechodzą membrany do następnej komórki i tworzą całą sieć żywych. Dopiero, gdy komórka jest martwa, to wtedy nie ma, tylko zostaje część drewniała celulozowa. Tak? bo na tym polega ten proces. I zobaczcie Państwo, ten sygnał jest przekazywany tak, wzdłuż tych właśnie nerwów liści, czyli ale to robią komórki od pochwy otaczającej wiązkę tak? i przekazują ten sygnał do tych liści w cieniu. I odpowiednio zmieniają te wartości pH, tak, wartości modelują kwantowy, kwantowe modelowanie fotosystemu dokonują, bo zmieniają kwantowe właściwości tego fotosystemu. Czyli jest znowu zamiana informacji kwantowej na fizjologiczną, czyli analogową i z powrotem na informację kwantową. Czyli lokalne zmiany tak, w niefotochemicznym wygaszaniu regulują dyskretne w czasie i przestrzeni systemowe fotoelektrochemiczne sygnały i dalsze zmiany NPQ w tych liściach w cieniu. Podobnie tak jak w ludzkim czy zwierzęcym mechanizmie widzenia. To już wytłumaczyłem, jakie jest podobne. Czyli ewolucyjne pochodzenie fotosyntezy i naszego mechanizmu widzenia ma wspólnego przodka. Według teorii Darwina. Prosta. Światło indukuje odporność wrodzoną. To już powiedziałem. I to pamiętają rośliny, bo wystarczy, że jedną godzinę naświetlimy rośliny czy światłem białym, czy światłem niebieskim, czy światłem czerwonym. I wstrzykniemy im bakterie godzinę po, 8 godzin po i 24 godziny po takim traktowaniu światłem lub godzinę przed traktowaniem światłem. Widzicie? Bakterie, jak są wstrzyknięte przed traktowaniem światłem, światło nie pomogło, żeby się system zaimmunizował i pokonał chorobę. Tu jest wyraźny spadek wzrostu bakterii. To jest wirulentnych bakterii, czyli zjadliwych. To nie są te takie, które łatwo odporność roślina uzyskuje. To są zjadliwe bakterie. I zobaczcie, światło czerwone wykonała lepszą robotę, aniżeli światło niebieskie. Czyli rośliny mogą przy pomocy w sezonie, gdzie jest przewaga światła czerwonego lub niebieskiego w całym spektrum, będą się immunizowały na różne choroby w tym systemem. Wiedząc, jakie przychodzą sezonowe zmiany. Bo teraz przechodzimy do teorii gier. Teoria gier i rośliny. Do ekonomii. I jak komórki roślin obliczają i przetwarzają zaabsorbowaną energię fotonów, tak? tu można powiedzieć, dlaczego rośliny są zielone. Widzicie? Tu się zaczyna od fioletowego, niebieskiego, tak? Zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony. Dlaczego są zielone? Ja kiedyś odpowiedziałem... Panu profesorowi, który zapytał mnie tak, nie z gruszki na wykładzie studentów, bo mieliśmy workshop, a ja mówię dlatego, bo nie są niebieskie i czerwone. Ha, ha, ha. No tak, bo absorbują niebieski i czerwony, a nie absorbują zielonego. Dlatego widzimy zielony kolor. Na tym polega. Bo żyją z czerwonego i niebieskiego i je zaabsorbują i przemienią je na energię chemiczną, a zielone odrzucają. I dlatego mamy zielony chlorofil, ale fluoryzuje na czerwono. To jest jeszcze inna. Komórkowe automaty zaproponowane przez Johna von Neumana, Węgra, Janosa, to był Węgier, i Oskara tak, w 1944 roku są matematycznym modelem dla dynamicznego systemu, który jest dyskretny w czasie i przestrzeni. Tak, czyli ma dyskretne zmiany w czasie i przestrzeni. Jak to wygląda? Kostka Rubika jest rozwiązywana takim algorytmem. 8 sekund ostatnio Polak ustanowił rekord. 17 ruchów. Obojętnie z jakiej pozycji jest, tylko przeanalizuje pozycję, wybiera algorytm, którym układa. To samo robią rośliny. Czy to weźmiemy, czy to będzie komórka kostki Rubika, czy to będzie komórka liścia. I będą się komunikować ze sobą. One w ten sposób działają. Zaprogramowanym algorytmem matematycznym. I teraz tak. Komórkowy automat ma zdefiniowany sposób zachowania się sąsiadujących burłek czyli jaki kolor przyjmuje, jaką wartość. Czy na przykład wartość NPQ widzieliśmy w kolorach, tak? Czy wartość ekspresji genu askorbinowej peroksydazy też widzieliśmy ją w kolorach, tak? Pięknie się układała we wzorki. Nie takie jak tutaj, ale tutaj mały fragmencik widzimy. I teraz pójdźmy dalej. Tu już widzimy liść. I kolega po fachu do, bardzo dobrze się znamy z literatury i w jaki sposób lubimy, bo on idzie, poszedł podobnym torem, ale on nie podjął dalej tego tematu. Myśmy po nim podjęli 4 lata później i żeśmy tą rewolucję zrobili. Może trochę, ale on zaczął. Od tego się zaczęło. Co oni opublikowali w PNAS-ie, Proceeding of National Academy of Sciences of USA w 2004 roku, tak jak Państwo widzicie. Oni zaobserwowali, że liść ma różne sektory fluorescencji, chlorofilu. A ta różna fluorescencja chlorofilu to też jest różny NPQ, bo on zależy bezpośrednio od tej wartości fluorescencji. I teraz zobaczcie Państwo, są jasne, czyli intensywniejsza fluorescencja lub ciemniejsze rejony, czyli mniej intensywna fluorescencja. Pamiętacie Państwo, jak pokazywałem, jeszcze ciepło do tego dochodzi, tak? I fotochemia. I teraz on się zastanowił, zaobserwował jedną funkcję, że jeżeli mamy jasny sektor, czyli intensywny fluorescencji, aparaty szparkowe w tym rejonie są bardziej zamknięte. A co to jest aparat szparkowy w liściu? To jest tak jak nos i usta nasz. On reguluje ile straci wody liść i ile dwutlenku węgla weźmie do liścia. A tlen dyfunduje spokojnie, bo tlen jest mniejszą cząsteczką niż CO2, tak? I CO2 nie może dyfundować, musi wejść przez te aparaty szparkowe czyli one regulują rozwarcie i to zauważył. I teraz się zastanowił, jak to roślina wylicza. Widzicie, znowu wracamy do kostki Rubika. Tak? Mamy kostkę Rubika na liściu, ale te dwa sektory przedstawiają współdziałanie komputerów w sieci. Każdy piksel oznacza jeden komputer i tu jest około 320 tych komputerów działających współdziałających w sieci. Piksel żółty Wartość żółta diodowa oznacza, że komputer jest bardzo obciążony. Wartość czerwona, że komputer jest słabo obciążony. A czarny, że mniej więcej średnio pracuje, bez zmian. I teraz proszę, tu mamy czas t0, t1, t2, t3, t4. Czyli mamy funkcję czasu. Tak? I teraz proszę zobaczyć, tu mamy żółty kwadracik, ale t1 już mamy czarny czyli szedł do innej wartości. Proszę zobaczyć kilka ruchów dalej, pojawia się czerwony, paluje z intensywności do tego i one zmieniają się algorytmowo. I co on zaobserwował? Te komputery, to jak się pracuje w serwerowni, widzi się sieć, widzi się te setki diod migających i one informują o tej intensywności wymiany informacji, ten obraz jest analizowany i on porównał liść. A tu mamy liść, 0,25 mm kwadratowego liścia. I tu mamy wartości fluorescencji, tak? wyższa fluorescencja, niska fluorescencja, fluorescencja bez zmian, sektory w liściach, tak jak żeśmy to widzieli tutaj. Widzicie Państwo? Wyższa, niższa, no i jeszcze tu będzie niższa, takie ciemne i będą sektory, które mają pośrednią, tak? Dokładnie to samo, tylko w kolorach przedstawione. I proszę zobaczyć, czas T plus 1, T plus 2, T plus 3. Zobaczcie, jak to się przesuwa. I to jest wyliczane. Pokazałem Wam na wartości NPQ. Normalnie wyliczają to matematycznym algorytmem von Neumana i Morgensterna. Która komórka, który chloroplast ma mieć jaką wartość fluorescencji? I to, co oni odkryli, widzicie Państwo? Pokazałem Wam, jak niefotochemiczny quenching i reaktywne formy tlenu były w sinus i 1 minus sinus. A oni opublikowali, jeśli Stomatal konduktans, czyli przewodność szparkowa, czyli na ile jest aparat szparkowy otwarty, jest w sinusie, to fluorescencja będzie w jeden minus sinus. Czyli jak to się zmienia? Jeżeli ta ręka moja to jest wartość fluorescencji, wyższa wartość, mała wartość, tak? A to jest aparat szparkowy, rozwartość jego, nie? Jeżeli tu rozwarty, tu mamy małą i tak na przemian się zmieniają i się przesuwają w czasie. Tak? To jest żywy organizm. To nie jest martwe. I to się przesuwa z szybkością 0,6 cm na sekundę. Tak jak właśnie ten sygnał elektrochemiczny się przesuwa. To on koordynuje, bo myśmy wyliczyli, że szybkość tego sygnału jest od 0,3 do 0,8 cm na sekundę u Arabidopsis. Oni mierzyli fasoli akurat. Podobnie. Też rośliny, które nie mają ruchu, bo u rosiczki czy u mimozy to będzie szybkość bardzo podobna do nas. Zaledwie tylko trzy razy wolniej, cztery razy wolniej jak nasz układ nerwowy. U mimozy, bo u rosiczki prawie tak samo szybko jak u nas. I teraz zobaczcie, myśmy wyliczyli, że te elektrochemiczne, hormonalne, elektrochemiczne i hormonalne i reaktywne formy tlenu, czyli ROSy, tutaj inną polską nazwę, sygnały, oraz przewodność parkowa i zmiany NPQ mają charakter falowy, dyskretny w czasie i przestrzeni. Zgadzacie się. Dokładnie i ten charakter może być zdefiniowany przez tą funkcję, przez ten wielomian czwartego stopnia. A skąd to się wzięło? Zobaczcie, to jest ten sygnał elektrochemiczny. Tu mamy 10 sekund naświetlania, 3 sekundy naświetlania, 10 sekund naświetlania, kontynuację światła. I zobaczcie, jak rośnie prawdopodobieństwo, że ta funkcja, przebieg tej funkcji jest dokładnie takim wielomianem. Czyli, to jest ostatni slajd, przedostatni? W toku ewolucji rośliny wykształciły kwantowe i algorytmowe molekularne mechanizmy podobne w działaniu do matematycznego algorytmu komórkowej automaty opisanego przez von Neumana i Morgensterna w teorii gier. To ten algorytm reguluje ekonomię. Za to dostali Nagrodę Nobla. Taki algorytm, algorytmowy mechanizm działania, wyjaśnia, w jaki sposób rośliny reagują, integrują i optymalizują podstawowe, kwantowe, fizjologiczne i molekularne procesy, takie jak fotosyntezę, transpirację, czyli ile wody stracić, bo ten aparat szparkowy on decyduje nie tylko, ma. Dylemat do rozwiązania. Ile dwutlenku węgla może wejść, a ile mogę stracić wody z tą wymianą. Bo od wody zależy. Im większa rozwartość, tym więcej wody. Szybciej uwiędnie. Ona musi trzymać turgor, żeby rosnąć. Czyli ma dylemat do rozwiązania. Cały czas rozwiązuje ten dylemat. Tyle dwutlenku węgla i tyle wody mogę stracić jednocześnie. I oblicza to. Za każdym czasie decyduje o tym, ile może tego w określonych warunkach świetnych I integrują, optymalizują podstawowe mechanizmy, tak? Przewodność sparkową, wzrost i plonowanie, bo to się przekłada na plonowanie, czyli ile nasion wytworzą, ile biomasy. My manipulujemy tymi mechanizmami genetycznie. Przesuwamy te bariery. Możemy sprowokować, że rośliny szybciej i lepiej rośną. Efektywniej. I teraz zadaję pytanie, czyżby rośliny działały jak kwantowe komputery? których kwantowi fizycy poszukują jak świętego Grala? Dziękuję Państwu za uwagę.